Od dziecka kochałem Frediego. Pierwszy raz zetknąłem się z tym filmem w notce, w którymś jest czasopis wideo wydawanych w latach 90. To było tylko jedno zdjęcie wielkości mniej więcej 2 na 3 cm, no i równie krótka jedno dwuzdaniowa notka, ale dla mnie to wystarczyłoby oszaleć. Sam pomysł na horror o mordercy ze snu wydawał się graniczyć z geniuszem. Do tego charakteryzacja, którą zobaczyłem na zdjęciu, powalała. Nie wiem ile czasu upłynęło, zanim w końcu udało mi się go obejrzeć, ale to był czar tamtych lat, że filmy były trudno dostępne i czasami stawały się kultowe na długo przed ich obejrzeniem. Jedynkę widziałem z Pirata, pamiętam, że miał e, nagrane napisy dla niesłyszących, no i nie zawiodłem się. Film zachwycił mnie wszystkim, od kapitalnego wykonania, które nawet dziś robi wrażenie, po świetne pomysły. Kolejne części zaliczały spadek, ale zawsze uważałem, że patrząc na serię jako całość, koszmar ostatecznie wychodzi najlepiej w porównaniu z innymi horrorowymi tasięcami. Powód tego był dość prosty. Freddy nigdy nie był kręcony śmiertelnie poważnie. Przykładowo taki piątek 13. od początku był typowym krwawym straszakiem. Slasherem, w którym nie było miejsca na humor. W konsekwencji wypalił się gdzieś tak po czwartej części. Z Freddiem tak nie było. Nawet jeśli pomysły twórców stawały się coraz słabsze, charakteryzacja zaczynała kuleć, aktorstwo było coraz gorsze, to pozostawał jeszcze Freddy, który swoją osobą dodawał humoru i ratował kolejne części przed ostatecznym upadkiem. Freddy stał się nie tylko ikoną horroru, ale ogólnie popkultury. Jason Voorhees, Michael Myers' Letterface czy inni ekranowi mordercy zostali przedstawieni w taki sposób, że próba wprowadzenia jakiejkolwiek dawki humoru do ich filmów sprawiłaby, że horror zmieniłby się w autoparodię. Freddy był inny. On mógł z powodzeniem wystąpić w roli komiksowego superbohatera, mógł paradować w damskich ciuszkach, a nawet jakby zaczął mordować w stroju Mikołaja, to byłoby nadal niezłe widowisko. Zresztą w siódmej części Nancy porównuje go właśnie do świętego Mikołaja, mówiąc, że każde dziecko zna Freddy'ego. I tym właśnie dla mnie zawsze była ta seria, kapitalną rozrywką nakręconą z dystansem i z przymrużeniem oka. Pierwszy zgrzyt przeżyłem jakoś już chyba na studiach. Nie wiem czemu, ale w Polsce do pewnego czasu nie dało się nigdzie znaleźć czwartej części. Nie mieli jej piraci na straganach, nie było jej w wypożyczalniach, a nawet jak telewizja emitowała tę serię, to w miejsce czwórki dawali od razu piątkę. Dopiero gdy zaczynałem studia, Polsat wyemitował ten film, no i był on strasznie kiepski. Wtedy założyłem, a jak się niedawno okazało, było to błędne założenie, że to po prostu najsłabsza część serii, bo w końcu kolejne odsłony bardzo lubiłem. Nawet krytykowana przez wszystkich szósta część, która, gdy ja byłem w podstawówce, miała definitywnie zamknąć cykl, no była dla mnie świetnym filmem. W ostatnich latach mojej szkoły to była nowość w wypożyczalniach wideo, no i wtedy katowaliśmy ten film bez końca. Moje pierwsze zetknięcie z nowym koszmarem USA Cravena, czyli siódmą częścią cyklu, nie było zbyt udane. Poszedłem na ten film do kina, byłem wtedy w pierwszej klasie liceum i wybraliśmy się całą ekipą. Liczyłem na dobrą zabawę przy kultowym horrorze, a dostałem coś, czego się nie spodziewałem i nie kupowałem wtedy tego. Do niedawna uważałem, że jest to najgorsza część cyklu, no w tej chwili mam całkowicie odmienne zdanie. Ostatnie podrygi Krugera w filmie Jason vs Freddy przyjąłem z uśmiechem na ustach. Widziałem ten film tylko raz, dostałem dokładnie to, na co czekałem. I choć po godzinie spektakl zaczął bardzo mocno męczyć, no to mimo wszystko bawiłem się dobrze. Nawet planuję to kiedyś kupić do pełnej kolekcji, jeszcze raz obejrzeć i dopiero potem zobaczyć czy było warto. Jakoś przed rokiem wreszcie zakupiłem sobie boks z wszystkimi częściami cyklu. Samo wydanie cholernie ładne, choć pudełko zajmuje kilka razy więcej miejsca niż podobny zestaw piątku 13, który posiadam. No i do tego jest kiepsko wykonane. Aby obejrzeć pierwszą część trzeba najpierw wyciągnąć z pudełka wszystkie kolejne. Mimo wszystko do dziś cieszę się z zakupu, bo same filmy prezentują się kapitalnie. Niestety odświeżenie serii nie przyniosło już tyle radości. Nadal zgadzam się z wszystkim tym, co powiedziałem na początku, ale niestety bardzo dużo czaru towarzyszącego pierwszemu poznawaniu przygód Frediego gdzieś już uleciało. Seria stacza się dość szybko po równi pochyłej. Już druga część jest cholernie słaba, chociaż ja za nią nigdy nie przepadałem. Trzecia ujdzie, ale ciekaw jestem ile do scenariusza było wkładu Franka Drabonta, reżysera Zielonej Mili, skazanych na Showsheng, Mgły, czy twórcy obecnie emitowanego serialu The Walking Dead. Czwarta i piąta no, są po prostu strasznie słabe, a szósta to już jest dno dna. Nie ukrywam, że odświeżenie serii było dla mnie trochę smutnym doświadczeniem, no bo kolejny idol mojego dzieciństwa nie przetrwał próby czasu. Co ciekawe, dopiero teraz doceniłem zalety siódemki, bo tak naprawdę tylko filmy Wes'a Cravena, czyli część pierwsza i część siódma, prezentują poziom bardzo dobry. Zaraz po tym, jak odświeżyłem sobie całą serię, obejrzałem nową wersję koszmaru, i niestety, Freddy ostatecznie umarł w 1991 roku. Nowy koszmar Usa Cravena to dla mnie był zawsze taki raczej osobny film, w którym Craven chciał pokazać, że Freddy jest jego. Śmierć Freddyego w 1991 była zła. Film był beznadziejny, ale przynajmniej postanowiono już nie dojść tej postaci. To co zrobiono w 2010 roku, no to jest profanacja zwłok. Nowy Freddy to chyba jeden z najgorszych remake'ów, jakie udało się Amerykańcom wyprodukować. Po tragicznym resecie serii Piątek XIII, myślałem, że nie da się już nic tak spieprzyć. Niestety Freddy'ego spieprzyli jeszcze bardziej. Teoretycznie powinien to być dobry remake. Nie zeruje serii, tak jak Nowy Piątek czy Teksańska Masakra, ale też nie jest to kopia scena w scenę, jak choćby Nowy Halloween. Powtórzono kilka motywów, zwykle niestety z marnym skutkiem, a reszta historii toczy się swoim torem. Niestety no jest to droga wyboista. Aktorzy to w ogóle jakaś pomyłka. Scenariusz jest nudny i chaotyczny. Historia drętwa, ale najbardziej obrywało się głównemu gwiazdorowi. Postać nowego Freddiego to jest jakieś nieporozumienie. I nie chodzi tu już o przywiązanie do pierwowzoru. Freddy to nie morderca w masce, tylko aktor który mimo charakteryzacji zachowuje wiele cech swojego twórcy. Z góry wiadome było, że to nie będzie drugi Robert Englund. Nowy Jason czy Myers mógł być kopią pierwowzoru, ale Freddy musiał być inny. No niestety nie spodziewałem się aż takiego gówna. Charakteryzacja rodem ze starych Monster Movies, ale to nie było najgorsze. Englund stworzył ikonę, a nowy Freddy to jeden z najsłabszych horrorowych morderców, jakich widział o kino. Drętwy, nudny i pozbawiony wszelkich emocji. Oczywiście w negatywnym znaczeniu. Steven Seagal wkładał więcej życia w swoje kreacje. Ale najgorszy jest jego głos. Nowy Freddy cały czas nawija. I to nawet nie o to chodzi, bo jego poprzednik też nie był milczkiem. Głos Freddy'ego brzmi jak nieudany dubbing. W jego kwestiach jest tyle emocji, co w syntezatorze mowy Iwona. Nowy koszmar to dno. Mam nadzieję, że druga część nigdy nie powstanie. Ja ten film kasuję z pamięci i choć w swojej kolekcji mam nawet takie gnioty, jak Jason zdobywa Manhattan, to tego nie mam zamiaru kupować. Ani nigdy do niego wracać. Freddy umarł w 1991 roku, ale najwyraźniej zakopali go blisko szamba, bo 19 lat później jego truchło wypłynęło z całą rzeką gówna. Can you